3, 2, 1. Witam, Fantasmagiera, podcastu grach komputerowych i konsolowych, odcinek 272. Ja nazywam się Damian Paweł -Haka dachman i ze mną jest Juliusz Konczarski. Witam serdecznie. AK Jules. Ty, mam wrażenie, że ty zawsze jakieś bierzesz substancje przed nagraniem tego podcastu. Tak? Yy, takie, yy, Witam, pofainy. nagrywamy podcast. Bo kiedyś, a pamiętasz Juliusz, jak kiedyś mówiłeś, że to trzeba zrobić właśnie taki z taką werwą. Nawet dałeś mi przykład. Już nie pamiętam teraz, co za przykład, ale za Nie, baby pamięci, ja czyś, pamiętam. Bo. To było Fantasmagoria, Baby, have fun. Nie. nie, to był inny, inny, inny. W każdym razie, Juliuszu... No to cieszy mnie to, że jednak moje słowa nie trafiają w próżnię. Jak to, no Juliuszu? One są spisywane i yy, w pewnym momencie powstanie książka z po najlepszymi cytatami. Julesa. Julesa, twoje mądrości właśnie. Tylko co strona to, wiesz, będzie się zmieniała koncepcja. Tylko pytanie, tylko wiesz, kwestia i kontraści nie ma za, za wiele. No. Mhm. Drogi Juliuszu, chciałem cię zapytać, już zaczniemy od poważnych spraw. Mhm. Chciałem cię zapytać, jak u ciebie z wyrywaniem gąsek? <głos> no jak to jak, ja mam jedną gąskę, wyrywałem jakiś czas temu i już tak powiem trzymam się tego. Czyli nie można cię nazwać królem, e gęsiorem nie, ale nawet y, uważam, że to dobrze mhm. nie, chciałem cię zapytać, to ten ekipa z Warszawy. to czy oglądasz czy nie, to już myśl, no, wiesz, to jest taki coming out, jest potrzebny, dlatego że to od razu myślisz, na że jest potrzebny taki, rozmowy. bo on pokazuje, kim jesteś w zasadzie no cóż, y, zdarzyło mi się przez przypadek y, to jest takie znamienne przez przypadek oczywiście co niedzielę przez przypadek, przez godzinę no, siedzieć przed MTV a to jest co niedzielę? nie wiem a no widzisz, bo na widzisz, nie wiesz, ponieważ ja obejrzałem jeden odcinek w środku tygodnia przez przypadek, po prostu mhm. przełączyłem akurat na ten kanał i tak przez 30 minut wpatrywałem się jak sroka w gnat mhm. i nie bardzo wiedziałem co powiedzieć, po prostu przeżyłem całkowity szok kulturowy, wiesz. A co myślisz o teoriach spiskowych? To znaczy czy jesteś na przykład y, zwolennikiem teorii spiskowych, czy lubisz y, czytać, słuchać, rozmawiać o, o pewnych właśnie teoriach, nazwijmy mnie, spiskowymi. Znaczy no, się zdarza, że nie wiem, że Żydzi rządzą polską na przykład. No ale to czy, na, czy to jest teoria? No. Ja nie wiem, o faktach. No. Y no. Ale nie, no, no i teraz ludzie będą tego słuchali, pomyślą, że jesteśmy jak Nie, no co, ty ja kocham, ja prawdopodobnie gdzieś tam w twoich żyłach płynie e, antysemita. Myślę, że powiesz, że w moich żyłach płynie żydowska krew. Nie, nie, akac... Co, co dało oczywiście sprawie, nie, że tak powiem, niekłamanej pikanterii. Właśnie. Tam innej. No nie ukrywajmy, że jednak... Ktoś twój pradziad chyba był tam no, założycielem to... tego zakonu ja w powołać na profesora Chris'a. Yy, Jak się tam nazywa? Chris jaki? Ten Polak? Rag... Chris Polak. A nie, w sensie, że z Polski. No wiesz, który ten profesor, co teraz go... A, ty nie śledzisz gazet chyba, co go oskarżyli, że okazał się, że był współpracownikiem SB. Najbliższy współpracownik macierniczy jest jest we Zbecji, czy był we Zbecji, tak? Nie wiem, wiesz, bo ja nie śledzę teraz w ogóle tego, co się dzieje, ale czy trzy dni temu oglądałem telewizję i właśnie mówili o tym, że Chris, on się w ogóle nazywa Chris jakiś tam, bo tam gdzieś ten, i on został oskarżony o to, że ktoś mówił, że był tajnym współpracownikiem służb specjalnych. No ale to właśnie, to jest, to jest ciekawe, bo no widzisz, podobno ci, którzy to wyciągają, to twierdzą, że przeszłość nie ma znaczenia, prawda? On właśnie twierdził, że brzoza została złamana, wiesz, tygodnie wcześniej. Przed katastrofą. No ona w ogóle została wsadzona tam, złamana i tylko czekała po prostu no te historie tam do niej. Um, no właśnie, już, bo chciałem cię zapytać. Czy już sprzedałeś Nintendo Wii U, czy jeszcze masz? Nie, no mam. Jak? E, w co ostatnio grałeś w takim razie na hmm, Wii U? Super Luigi U. Super Luigi U. Tak. Rozumiem, że to jest jakaś tam część e, Mario, to jest y, dodatek do Super Mario Wii, coś tam, U. Mm -hmm. Nie pamiętam, jak to się nazywa. I y, to wyszło y, znaczy w dwóch wersjach. To znaczy, można to ściągnąć za określoną opłatą tam z tam online, mm -hmm. jeśli ma się wersję pudełkową tego Super Mario New Super Mario U, chyba tak, tak to się nazywa. Y, a można też kupić wersję pudełkową, y, która y, jest. Luigi. Która się nazywa New Super Luigi. Aha. Więc do której grupy należysz, już Do tej pudełkowej, ponieważ ja jestem z Jesteś team, team, team Luigi. Tak, no i wiesz, Luigi trochę inaczej skacze wyżej, ma większą bezwładność ruchu i tak dalej, wiesz, dużo takich ciekawych patentów. Chociaż w sumie nie wiem, bo ja się tej gry, wiesz, trochę przeżyłem taki jakiś old school, nie? Bo na przykład odbiłem się jak, odbiłem się, muszę Ci przyznać się, wiesz, z tego powodu, że odbiłem się jak od ściany od tego Twojego ulubionego Batmana, ten Batman Arkham City. City, tak? bo doszedłem do takiego momentu, że no nie wiedziałem, co mam zrobić. Ale ja cię rozumiem, Juliuszu, dlatego, że ja ostatnio... E... Ale posłuchaj, doszedłem do takiego momentu, że słuchaj, włączałem tylko patowana i stary tak polatałem po tym mieście i wiedziałem niby punkt, ale tam trzeba otworzyć jakieś drzwi. Wiesz, jak włączam to urządzenie to elektryczne, żeby dać ten impuls, żeby one się otworzyły, to one się blokują, nie są w stanie otworzyć, a równocześnie mhm. ja wiem, że muszę gdzieś za te drzwi tam wejść. No tak. No i nie znaczy, wiedziałem, co mam ja, zrobić. Ja zgadzam się tutaj z tobą, że czasami można, ale powiem, zgadzam, słuchaj, w sensie, ale powiem, że, że, słuchaj, że ja rozumiem Cię, ja, ja rozumiem. Słuchaj, ja... Powiem, ale słuchaj, jeszcze powiem więcej, nie? Z jednej strony wiesz, wykorzystanie tego pada tego do Wii U, super, tak, do tych gadżetów i tak dalej, to się kapitalnie wpisuje w całą konwencję mhm. tego, że gram Batmanem, nie? I że mam jakiś gadżecik, powiedzmy, który jest jednocześnie tym kontrolerem i powiedzmy, mogę sobie dużo rzeczy na tym robić. To, to fajnie współgra po prostu z jakby z całą koncepcją tej gry. Ale z drugiej strony miałem takie wrażenie od samego początku, że jednak twórcy tak niedostatecznie, wiesz, mnie w ten świat wprowadzają znaczy, dla kogoś takiego jak ja, kto bo sięga po, po, po taką powiedzmy, w cudzysłowie hardkorową grę, czyli powiedzmy już taką grę no, dla graczy, która teoretycznie jest w stanie sprostać ich oczekiwaniom, po jakimś czasie, no to ja w, w wielu momentach po prostu miałem taki chaos w głowie, wiesz, no kompletnie nie wiedziałem, co się dzieje. No ja, bym, ja bym jednak stwierdził, że troszeczkę się odzwyczaiłeś po prostu od grania w takie gry. Nie, bo, no dlatego, tak, że bo, nie, bo ja ty tylko ja się z tobą zgadzam, tylko czy to się trochę kłóci z tą moją koncepcją, znaczy nie z moją koncepcją, tylko takim moim wyobrażeniem, że jednak no, mimo wszystko, wiesz, jak ja biorę gry do ręki, tam chciał, żeby ona mnie jednak za rękę wprowadziła i powoli mi pokazała. Ale ona wprowadza za rękę, to jest jedna z tych gier, gdzie... No właśnie, nie e, właśnie, gdzie z... nie, dlatego, że właśnie nie wprowadza, bo ja jestem graczem świeżym w tym wypadku, który wiesz, zasiadł i, i się odbił jak od, od ściany. Już nie mówię o tej sekwencji, w której nie, kompletnie już nie miałem pojęcia, co mogę zrobić. I tak, jak... Ja myślę, że być wiedziałam? może gdzieś tam po prostu w pewnym momencie nie... nie... Nie, że twoja nie, uwaga gdzieś mogła być, być tak. gdzieś skierowana w, gdzieś na coś innego. Kradzim, <gryzny> <gryzny> tak, no nie umie... Nie, kradzim, nie kradzim, ja, pamiętam, kradzim. ja przyszedłem oba Batmany. A, nie nie przeszedłem tego Arkham, oba pierwsze, tego Arkham Origins. Nie przyszedłem, więc nie, nie, nawet nie grałem, więc nie wiem, jak to było w przypadku tamtej gry. Nie kazałeś kupować. Ale ja grałem w, niedawno, w Arkham Asylum. Po długiej, długiej przerwie. I przyznam ci, już, że wiem, o czym ty mówisz. Wiem, o czym ty mówisz. Ja znam ten ból. Dlatego, że ja, zanim udało mi się prawda, wejść w ten, ten tryb myślenia tego Batmana, który po prostu musi analizować pewne informacje, które ma, Musisz wiedzieć, ja że na przykład... już nie mieć trybu myślenia. No wiem, ale chodzi o to, że pewne rzeczy po prostu <śmiech> musisz założyć z góry, że pewnych rzeczy nie możesz zrobić. Więc musisz się ograniczyć do tego, co w tym momencie twoja postać jest w stanie zrobić. Jeśli ty nie możesz przejść przez to, bo I wydaje prostu... się, że potrzebny jest... Znaczy, że to mi już to. słowa się cała czerwona zrobiła i dym leci uszami. No tak, no, tutaj przerywa nagiewanie po prostu, jak ten, jak, jak się denerwujesz i już, więc musimy. To nie tak właśnie... mi przykro, no. Hmm. Ale, ale, ja, powiem Ci tak, troszeczkę siadłem, zastanowiłem się i w ten tryb znowu wskoczyłem. Więc myślę, że jeśli napiszcie no, ja na jestem... ciepłego kakao, Siądziesz z ja padem tym kolorowym grosie, i ja popatrzysz w, w kąpany I zanim się zorientowałem, co mogłem zrobić, to już gra była u nowego właściciela. A, czyli rozumiem, że sprzedałeś tak. Batmana. Mm -hmm. Stary dobry Juliusz. <laughs> Hand, Handlarz. No nie. Na Lego. Nie no, to, to w takim razie to ja chciałem ci tutaj coś może doradzić. Tak dalej. Ale wiesz, to zaskakujesz mnie. Josiu, bo przeszedłeś moim zdaniem grę dużo, dużo bardziej trudniejszą, gdzie to myślenie takie abstrakcyjne czasami jest dużo ważniejsze i to jest Metroid Prime Corruption. Jaki ty powiesz? No nie, ale wiesz, no, przepraszam cię, ale Metroid Prime Corruption to przypada na złote czasy mojej growej kariery. no To, to, to są czasy, kiedy na mojej... Punkcie... Kiedy twoja inteligencja błyszczała. Jeśli chodzi o gry, wiesz, to, jest to są czasy, kiedy pod moim telewizorem stały, wiesz, rzędem Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo i w szafie, w półce leżał y, PSP, a wiesz, a, a już praktycznie miałem zaklepanego DS-a, no. Mhm. Więc, wiesz, no Czyli to troszeczkę... intelektualnie można powiedzieć, że... Pobudzony wówczas. W dół, w porówni pochyłej. Dlaczego w dół? No, bo wtedy, nie wiem ile to lat temu było, ale dwa, trzy lata temu więc, Błyszczałeś. Więc, Gdy więc. przechodziłeś, jak niektórzy przechodzą przez ulicę na czerwonym świetle. Szybko i bez oglądania się za siebie. <głos> Dokładnie tak. A tutaj e, nagle okazuje się, że no, taki Batman. Wiesz, cały week... Ja pamiętam przecież, jak przyszedłem Red Dead Redemption w cały weekend jeden. Wiesz, 18, 18 godzin z tego grania. No, nie, no możliwe, jak tylko w niedzielę wieczorem. sobie wyobrażam, wiesz, w niedzielę wieczorem Tu, tu i... podłączona, tu toaleta, tu coś. Tam. Nie, w niedzielę wieczorem słuchaj o 8, o, o 20, około 20, wiesz, kończyłem już y, grę, po czym zrobiłem przerwę tam, nie wiem, na uzupełnienie płynów i wróciłem i już odpaliłem od nowa, bo mówię, kurwa, zajebista gra, muszę od nowa grać. No nie wiem, co powiedzieć, bo to jest takie granie, prawda, ekstremalne, wiesz, jesteś tak na krawędzi, jesteś jak ci gracze, co grają przez 24 godziny, żeby zbierać pieniążki na cele charytatywne. Nie, no, bo ja później... Extra live. Wiesz, na no drugi dzień już potem do pracy szedłem, i po pracy, więc dalej. No, ale wiesz, no to słuchaj, no człowiek mądrzeje na starość podobno, albo głupieje, nie wiem. No chyba te szare komórki to one się nie regenerują, zdaje Chyba nie, one rzeczywiście się nie regenerują. No to jest ja, smutne. Ja pamiętam, że jak yy, przed maturą. Yy, ta wiedza w tobie tak kipi, bo tutaj język polski i jest historia, ja to wszystko teraz... po prostu... Nie, nie, nie. Ja mam wrażenie, że story pod względem intelektualnym, co już nie jest żartem, tylko stwierdzeniem człowieka posiadającego wiedzę z wielu dziedzin, ja teraz jestem w takim przekonaniu, że wiesz, że... No, przepraszam cię, ale intelektualnie to uważam, że jestem teraz w swojej życiowej, szczytowej wręcz formie, ale to pod względem intelektualnym, natomiast powiem nieskromnie. Mhm. Natomiast pod względem gier... No wiesz, no, być może jakby szala się przechyliła w zupełnie innym kierunku. Że, ten, że powiedzmy ta inteligencja... Żona, którym... Jednak stoi na straży tutaj mojego moralnego porządku mhm. i że powiem o to, żebym się nie zatracił w tych... No, ale, ale przyznam właśnie rację moja nauczycielka matematyki powiedziała wtedy, w tamtych czasach przed maturą, że to właściwie jest taki moment, kiedy masz te 18-19 lat, kiedy piszesz maturę, mhm. kiedy Twoja taka wszechstronna wiedza jest największa najlepsza yy, bo jesteś uczony z język musisz, polski musisz i dobierać, potrafisz rozwiązywać odczyta, w czym wtedy w, tym, w no, tamtym przepraszam momencie... czytam, no już nie ślemnie no w czytany w streszczeniach no no, no nie no powiedzieć bo, no... bo czytałeś Dziadów, pana Tadeusza Potop i te wszystkie kobyły lalkę. I lalkę jeszcze Prusa na koniec? Oczywiście. Przyskakiwałem uh -huh. tylko te opisy y, wojenne. No, opisy tego. przyrody. Nie, tam były te opisy przygód. Tak, wiesz, przy... je, jeżeli miałeś Ja pamiętam, też chciałem kiedyś, jak czytałem, próbowałem się zmusić, żeby czytać tą lalkę i te wszystkie książki próbowałem, tak się zastanawiam, no, pominę teraz uh -huh. sobie opisy przyrody, po czym nagle się okazało, że zaczynałem czytać ten opis przyrody na stronie 190, a jak pominąłem opis przyrody, to się okazywało, że jestem na 260. Więc tak delikatnie mówiąc, 70 stron, no może coś tam się jeszcze działo, wiesz. Znaczy, przyznam, przyznam, że ja nie miałem tej przyjemności je, e, czytania tych wszystkich lektur. Ja byłem bardzo wybredny, jeśli chodzi o właśnie fajne no ja materiałów. Ja raczej patrzyłem zawsze pod kątem dostępności streszczeń. Jak hmm. były streszczenia, to rzeczywiście dość szybko... A jak nie było streszczenia, to po prostu a jak nie, było streszczenia, a nie, streszczenia, nie czytałem. No, no, nie to, wiesz, to Wiesz, no, ale jak nie masz dwój żadnej, no to, no to przepraszam, to coś ciebie za studnie. Jak nie było streszczenia, to się nie czytało. no. Ja miałem takiego właśnie... no to się, wiesz, w, liceach, w liceach to się zawsze mówiło na tych wszystkich nauczycieli profesor. To nie nie, ja na, no nie, tak, kazali mówić rzeczywiście, Skrzypka, Mimo, że, czy, że to były wszystko magistry. Tak, tak, tak, ale nie, ale on mi się wydaje, że był na, on był w ogóle na poziomie bardzo wysokim intelektualnym, on był taki <toddżacy> miał, no, taki śródło. on, on tylko mi się wydaje, że chyba te problemy z chorobą alkoholową nie pozwalałem mu nigdy wyjść poza tą szkołę, no nie? gdzieś <toddżacy> może wykładasz na akademii, zresztą tam w ogóle historia, to już teraz nie śmiej się, ale gdzieś tam właśnie jedna animacja, znaczy, dwóch nauczycieli w mojej szkole. Nie, ale chodzi o to, że jedna libacja właśnie tych dwóch nauczycieli w mojej szkole, może to być plotka oczywiście, zakończyła się zejściem, prawda, na, ten, na drugi świat jednego z nich. Nie wierzę. No tak, no. Znaczy, ja nie wiem, jaka jest oficjalna, oficjalna wersja, to była ta oficjalna nieoficjalna. Oficjalna wersja, wersja, wersja była, że sprawdzali klasówki i niestety poziom okazał się tak? śmiertelny dla jednego z nich. No tak, no to, to mogłoby... Słuchaj, w tą wersję też wierzę. Takie czasy były. No, takie czasy to były. Ale to, to był taki wiesz, nauczyciel, ja, on, swasna, on brał książkę, i nie wiem, to tak jak w filmach masz, prawda, amerykańskich. Brał książki i on czytał na przykład opis. Nie, nie wiem, czy to było w chłopach, czy w jakimś tym, co było na stole. Jakieś tam wielka uszta była, i on czytał. No, te pierożki, coś tam. te ja nawet nie potrafię teraz zacytać, bo nie pamiętam tego fragmentu książki, ale on no, to czytał z, taką, z takim przekonaniem, z taką, z taką werwą, wiesz, jeszcze widać, że to są. No to ludzie, ty, ty, ty, którzy pochłaniają książki na... Szkoły, w której ci nauczyciel na, na lekcji czytał pana Tadeusza, a ja chodziłem do szkoły, w której na lekcji miałem wykłady o tym, dlaczego dziady były kowieńskie, a pan Tadeusz pisany 13 z głoskowcem. I wiesz co? Ja chodziłem do takiej szkoły, gdzie może nie tyle, że się czytało, co jednak być może nie było takiego poziomu, jak w twojej. I tam... <grym> w e... <grym> moi poziom szkoły osiągnął poziom dna. Chociaż nie, żartuję. Nie, nie, ja chodziłem do liceum ja chodziłem bardzo ten. Ja chodziłem do żeńskiej szkoły. I coś ci tam zostało? Jakiś taki pierwiastek grodzki ci został? Nie na no, grodzki tak ja bym do męskiej chodził, nie został. To już nie wiem, jak to się bo to sąd grodzki jest i pierwiastek grodzki, tak? Tak, ostatnio na przykład mój kumpel naszekał ciągle, mówi, że ma problemy, że żona, że tu, że on jakieś bierze leki i tak dalej, a ja mówię, stary, to dobrze, że jeszcze nie, nie popadłeś w homoseksualizm. <laughs> no w każdym razie, wiesz, wracając do rzeczy, żeby bo, nie było... Że o, ci o alkoholizm. Nie, chodziło mi o alkoholizm. Alkoholizm, to jest, wydaje mi się, to jest choroba już w tej chwili cywilizacyjna, więc zresztą ciężko powiedzieć, że to jest choroba, umówmy się. No. To, to jest styl dzisiaj... życia po prostu. Tak, a zwłaszcza dla ciebie to, to powinno być jasne, przecież ty żyjesz w kraju, w którym, że tak powiem, wychodzisz wieczorem na ulicę i ten alkohol płynie szeroko. Płynie, tylko że w formie piw spożywanych w pubach. I to, co jest niezwykle interesujące, to Irlandczycy należą do tych y, y, nacji, które spożywają chyba najwięcej tego alkoholu, tak statystycznie. Myślicie? Mm -hmm. Więcej niż Polacy. Lubią, chyba. I najlepsze jest to, że oni po prostu potrafią ci tymi piwami oni tam mogą. Ja nie wiem, jak to jest, no, tam przez 10 piw wypić i to wsikać, nie wiem. I jeszcze trafią do domu, nie? Jeszcze nic się nie stanie. Ale Polacy, oczywiście, jak piją z Irlandczykiem wódkę, to ta duma polska jest taka, że przepiłem Irlandczyka że Ilanczyk to ma swoją głowę, wypi dwa kieliszki, po prostu już leży, a ja tutaj jest pół flachy, flachy i nic mi nie jest, nie? Pół flachy? To niewiele. Natomiast, yy, wiesz, no ale co, ja to, tak do to, chry, chyba, to chyba, pijesz, pijesz do siebie, że ty tak przypiłeś Nirlandczyków tutaj? Nie, no, nie, to... nie, tylko tak mówię, że może panować taka opinia, że, jeśli będziesz miał kiedyś okazję usłyszeć historię, jak się pije z to, Nasi no, rodacy mają właśnie takie z w A ja taka, na przykład jest, jest słynna herbata polska, jest taka, że wlewasz właśnie do pół litra, wlewasz e, kieliszek herbaty. I to jest koniak taki polski właśnie. Albo tą torebkę. Już to wiesz, <laughs> tą, tą torebkę już zapażona. Ja, masz dwie wersje, masz e, Bison wódka i tam masz ziółotrawę i tam masz, wódka, i tam masz wódkę. Torebka od herbaty. Natomiast ja. y, natomiast wiesz, wydaje mi się, że żeby ja jeszcze, żeby zmyć trochę ten przygnębiający obraz, mnie jako człowieka kompletnie nieobytego, intelektualnie zacofanego i, i człowieka, który jakimś psim swendem skończył liceum. No, problem, to może ja się problem. Tak, ja jednak czytałem jakieś książki, tylko czytałem nie te, które mi kazali zawsze czytać w liceum, ponieważ mam taką wrodzoną przekorę, która doprowadziła mnie kiedyś na skraj upadku intelektualnego i moralnego. Ale czytałeś te książki zakazane, tak zwane science fiction? Czy nigdy nie miałeś takiej w sobie pasji, żeby, nie wiem, czytać Lema albo Zajdla? Czekaj, bo mi się monitora. No, mów, mów, że co, Lema? Nie, ja Lema nigdy nie, nie, nie lubiłem, wiesz, bo ja generalnie nie lubiłem nigdy science fiction. Aha. A to ciekawe, bo jeden z twoich filmów się to science fiction. No tak, ale to był nie na podstawie opowiadania mojego kolegi. Aha, nie własnych doświadczeń. Nie. Mhm. A miałeś jakieś takie marzenie... Żeby być. nie pod... chodziło o wiesz, na science fiction, tylko o puentę fajną. Mhm. No, że jakie miałem marzenie? Miałem marzenie. być, no tak, ale uprowadzony przez y, kosmitów. Znaczy mówiąc, y, gości nie z tej planety. Nie z naszej planety. Nie. Nie. Ja ostatnio obejrzałem sobie bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Ale z, w, Mam wrażenie, że gdzieś odpłynęliśmy na tym początku. A tak, no to wróćmy. Luigi. <grym> <grym> no właśnie. Patrz, Lu, Lu, Lu, Lu, Świetna Luigi, gra. Luigi. E, no właśnie, wiesz co, bo to musimy... zrobić. ten problem, że na początku i też doszedłem, do, też doszedłem w Luigi do takiego momentu, że nie wiedziałem, co zrobić. No, no ale ponieważ ona jest jest poni nie, ponieważ ona jest oldschoolowa zrobiona, więc żeby tam w którymś momencie przejść dalej, to musisz w jednym poziomie wejść do tego poziomu i przeskoczyć na drugą stronę i chwilę postaci i tam wtedy ta statua się obniża i tam przechodzisz dalej. Czyli to teoretycznie... mi po prostu jak zagadka, którą tylko Kasparow mógłby no nie, ale właśnie to pokazuje, to jest ten oldschoolowy charakter. To jest paradoksalnie to, co mi się też bardzo podobało w tym. W tej grze na PlayStation co się latało i się ciągle ginęło, no. Dead, coś tam. Latało i Heavy ciągle dead. ginęło. Latało i ciągle. Były potwory, no, i zamek, i to wygląda jak w Marku. I potem Dark Souls. Nie, Soul. to mówisz. A to ty mówisz, że pikało, rozumiem się. Dark Demon's. Souls. Dark Souls. Ale Dark Souls to było już druga część. A ja A mówię to Dark... Demon Souls. Tak, tak, Demon tak. Souls. No i to była świetna gra. I tam było parę takich patentów, na przykład, że nie wiem, że można było wejść do jakiejś lokacji i poczekać chwilę, rzucić jakiś dowolny przedmiot, wyjść, przelogować się, wejść i on tam wydawał ci jakiegoś fanta. Mhm. Z roku. No rozumiem. No. I tutaj masz podobnie. Ja rozumiem, że porównujesz po prostu Super Mario, czy tam Super Luigi U do Demon Souls. Nie, nie, nie porównuję. Mówię tylko o tym, że i w jednym, i w drugim były takie fajne patenty, które wyszły w ogóle i mają swoje korzenie, wydaje mi się, jeszcze w takiej prehistorii gier komputerowych, kiedy w latach dziewięćdziesiątych się coś tam, nie wiem, grało się w te gierki. Nie tak jak dzisiaj, bo dzisiaj, wiesz, dzisiaj grasz w gry komputerowe, w których w gruncie rzeczy, no... Znaczy właściwie to można powiedzieć, że jesteś takim znaczy, katerniarzem, za... który kręci korbą i to, co się dzieje na ekranie, to jest jakby nie efekt jakiejś tam niesamowitej... Twojej koordynacji wzrokowo-mięśniowej. Nikt tak nie czy, było. Tylko tak wiesz, kręcisz korbą. Ja, ja bym tego z tym katarniarzem jednak tego nie powiedział, bo jednak w dalszym ciągu masz wpływ. Tylko chodzi o to, że w, w tych dzisiejszych grach jest tak, że rzeczywiście mm, jesteś prowadzony za rękę. No tak, Przez, że w, w Luigi u nie, nie chodzi o to, żebyś tam poznał fabułę, historię. Nie, nie wiem, czy tam jest jakaś fabuła. Nie no, jest no taka fabuła jak w każdym Luigi i w Mario. Czyli masz pomóc Mario uratować księżniczkę. Znaczy tutaj Maria w ogóle nie ma. Ty jesteś, masz sam uratować księżniczkę. No właśnie. To, I tutaj y, zastanawiam się, czy w takim razie dochodzi do jakiegoś trójkątu. Czy, czy, czy, czy ta granie uczy czy się jest. czegoś tak. złego? Czy naszych, nasze właśnie dzieci... Bum, bum. Nie, poznają właśnie smaku zakazanego owocu grając w Luigi Nie, nie, nie, przez to gra jest wspaniała. Jest śliczna, jest rzeczywiście... Znaczy ja rozumiem, że to jest taki klasyczne 2D, tak? Czy 2,5D? Nie, nie, no to jest klasyczne 2D, bo tylko, yy, to... z tego, że tam są tutaj jakieś trójwymiarowe, skoro one nie mają żadnego znaczenia. No. Hmm. Czyli po prostu się wszystko dzieje tak na, na... No tak, jak wymiar dwóch wymiarach. Tak. Tylko gra jest generalnie, po pierwsze, dość, jest dość trudna, jest naprawdę trudna. Mhm. i wiesz, i to nie jest tak, że zagrywasz poziom i od razu wiesz co zrobić, tak? Tylko no chyba, że zaczniesz oglądać te filmiki instruktorzowe na YouTubie, ale generalnie wiesz, zaczynasz grać i że tak powiem stopniowo zaczynasz rozkwiniać ten poziom. A, tu muszę zrobić to, no i to są kupione, już tam śmiercią i tak dalej. Także wiesz, to, to jest fajne, no. są walki z bossami i tak dalej, no, super. Jak wygląda na przykład taka walka z bosami? No, mu na głowę. <laughs> to coś jak no, jak dzień w Marii, jak Tak, bo... nie dzień w małżeństwie. No, wiesz, to chyba w twoim! U mnie się bardzo wszystko dobrze układa. No to ja nie Odpukać. wiem, czy. Odpukaj, odpukaj. U mnie też mam wspaniałą żonę, dzięki niej mam jakiś jeszcze kręgosłup moralny. A słuchacie teraz? Słyszycie? Słyszę, ale udaję, że nie, nie słyszę. Aha, aha no bo zastanawiam się, jak szczere są twoje te, tutaj wypowiedzi, ja, podatę nie, żony. Nie, ja mówię zupełnie szczerze, zawsze to powtarzałem, że wiesz, że moja żona jest super. Mhm. Juliuszu, w takim razie rozumiem, że by... chyba, że grałeś coś jeszcze na Wii U. Wiesz to, co mnie wkurza na Wii U, ci powiem, bo o, jedna właśnie. rzecz wkurza. Czekaj, że jakiś dżingi jest potrzebny. Du, du, du, du. Co mnie wkurza na Wii U? Du, du, du. No wkurza mnie, wkurza mnie na przykład to, że odinstalowałem, coś tam włączyłem jakąś funkcję chyba kiedyś, i na przykład, mm, zainstalowałem sobie, wiesz, taką próbną wersję tego, mm, Wii Sports, nie? Tego, tego Wii Sports Resort, coś takiego. Wiesz, ta, taka specjalna wersja jest na Wii U, nie? Która ma poprawioną grafikę, to znaczy poprawioną. hi, -res, hi -res. No tak, hi tak? Bo, bo mówiąc krótko, poprawiona to ona może jest, ale. Nie wiem, nie wiem, nie widziałem. Ja ale nie słuchaj, widzę. no to jest, to jest, to, prawie, to jest tak. lepsze tekstury, większa rozdzielczość. Nie, tekstury chyba są nawet takie same, są, tylko że wyższa rozdzielczosz. No, no nie widziałem, bez... tam są tekstury, wszystko jest, wiesz. Sh no cell, właśnie, shading. Sh cell shading. Ale cell shading sam w sobie nie jest zły, wiesz, generalnie. No to jest taka koncepcja artystyczna. No nie, ale cell shading jest fajny generalnie, wiesz, jeżeli jest dobrze zrobiony. No co? No ja lubię. grach jak Red Steel 2, no to cel, uwielbiam. Co? Cell shading w takich grach jak Red Steel 2, to ja uwielbiam. No widzisz. No ale słuchaj, i, i wiesz, i to co mnie wkurza, że zainstalowałem tą wersję próbną, zagrałem tam ileś tych meczów, bo to, to jest w ogóle, wiesz, ten, ten Wii Sports, Wii poszło po rozum do głowy i trochę inaczej to zrobiło, to znaczy na tym Wii U. I teraz jest tak, że nie, nie kupujesz tego, wiesz, w wersji pudełkowej albo płacisz za to raz, tylko yy, kup, aktywujesz to za, na przykład, nie wiem, za parę złotych, aktywujesz to sobie na przykład na 24 godziny. Czyli <śledzimy> <śledzimy> <śledzimy> <śledzimy> <śledzimy> <śledzimy> <śledzimy> <śledzimy> nie no, Wiesz, wypożyczalnia gier. No, bo nie Aktywujesz tam te 24 godziny, wiesz, żeby pograć ze znajomymi, a przyszli wiesz, na imprezę, napiliście ale to się pod tym. A na 24 godziny, powinny być mniejsze na przykład na 6 godzin? Może i to nawet jest na 6, no ale to generalnie aktywujesz, wiesz, na jakieś takie. Ja już nie, nie pamiętam dokładnie. No i wiesz, ja ściągnąłem tą wersję próbną. No. Wszedłem oczywiście tam zagrać w tenisa, bo online można grać w ogóle teraz, nie? Dzięki temu. Ale masz w ogóle Willota? Mam, kupiłem sobie. A, czyli dodatkowo musiałeś kupić. Zastanawiałem się, czy grałeś po prostu tabletem, no nie Tak, <śmiech> machałem tym tabletem, wiesz, tam robię. Nie, no, kiedyś... nie. No. Kupiłem, Willota, kupiłem mój kupiłem I stare, wiesz, i i i no w każdym razie wiesz, grałem w tego tenisa czy się na kanapie leżąc i u, zbąc, leżąc intensywnie nad garskiem. Natomiast y, Story of pośle... my life. <gry> Natomiast stary, wiesz, gra. Znaczy wszystko pięknie, tak? Ale potem myślę no dobra, no ale jak mam płacić za to i teraz żeby to będę pieprze, to i to mam gdzieś. Odinstalowałem, nie? Zobaczymy, wiesz, po, po paru dniach, bo nie, nie mam tyle czasu, żeby grać wiesz codziennie, więc po paru dniach znowu odpaliłem. I, a tu nagle ona mi, mi komunikowała: Wow, you've got new software! <głos> I wiesz, odpalam, a to gówno mi znowu jest zainstalowane na tym ekranie. I słuchaj, jeszcze miałem jeszcze jeden ekran. Jakiś... Mogę się założyć, że pewnie jak sprawdziłeś sobie rachunek, to ci znowu ściągnęli z karty za tą grę. Nie, bo ja nie podawałem nigdy karty tam, ale stary, i słuchaj, i, i... no dobra. Okej, okay, mały kwas, nie? Odinstalowałem znowu i za parę dni ta historia się powtarza. I potem jeszcze drugi był taki program, nie wiem, jakiś tam Animal Crossing, czy coś. I dokładnie tak samo, tak? Skasowałem to. I tak, wiesz, skasowałem, okej, okay, wszystko okej, okay, wyłączyłem konsolę, ale widzę, że ta cholerstwo tam, ta lampka tak coś miga. Tak miga, nie? Nie, ona się zmienia tam na kolor, taki pomarańczowy, nie? Jak jest pomarańczowy, to już coś nie tak, bo coś tam się ściąga, nie? No Aktualizacja na pewno i tak dalej. No dobra, ściągam. Masz dwa nowe oprogramowania. Tu <głos> new software! Patrzę kurwa macie, to wszystko to samo, co już dawno pokazowałam, a mi to cały czas każe to na, do tego. I tam jest jakaś funkcja taka, tego nie mogę tego znaleźć, cholera. To, to jest tak skonstruowane to że nie wiem po prostu, gdzie ja mam wejść, żeby to wyłączać. no. Ale na przykład przyszło ci do głowy, żeby zajrzeć gdzieś na jakiś forum fanów Nintendo? Hmm. <śmiech> nie przyszło mi. <śmiech> Widzę, że jesteś taki trochę old właśnie, że wszystko chcesz sam rozwiązać. Mario, jesteś właśnie, Zosia, Samosiad. Trzy, cztery razy odpaliłem ten liżyni. No tak, no, cholera, no. Nie, może powinienem wszystkie plansze przejść. Dobra, przeszedłem wszystkie. Może powinienem teraz na przykład, nie wiem, coś zrobić. nie, No ale, no nie wiem, no. I dalej, wiesz, i stoję w tym punkcie. No i wszedłem tam do tego tego. Więc przeczytałem, że wiesz, są dwie To jest biedrowe... trochę jak w tych w takich, takich horrorach klasy C albo D. Hmm. że Po prostu gonić się jakaś tam opona zabójca albo jakiś, nie wiem, pomidor zabójca. I on tym swoim tempem zawsze będzie za tobą gonił, nie? Nie przyspiesza, nie zwalnia. Ale wtedy ty Ale kiedyś nie, to... pisz, to i tak ta Opona za tobą biegnie. Czy tam jedzie za tobą. Ja na przykład ci dorwie. Co jest z tą oponą? No ten software na Wii U. A, no tak, to na pewno. I ilekroć byś to po prostu kasował, to wiesz, to, to, to jest za... żadna przeszkoda. Zawsze, zawsze. Ale na przykład też mi się podoba na Wii U, podoba mi się oglądanie YouTube'a. Tak. <laughs> e, opowiedz mi o tej grze trochę. Nie no, masz YouTube'a normalnie, wiesz ten kanał i masz sobie oglądać. Przypomniał mi się złoty czas, jak rozmawialiśmy o tych najlepszych grach na PC. Firefox MS Word nie, przesadzasz tutaj mówisz, że masz YouTube'a no nie, ale fajnie to jest zaimplementowane ale to jest ci bo ja na przykład czasami, czasami rzadko, ale włączam YouTube'a na przykład na Playstation 3 No. i tam fatalnie to działa mimo, że w końcu tam zrobili jakąś tam lepszą trochę aplikację to nadal to jest nędza Nadal to jakoś tak. No nie. O intuicji działa. Nie żartujesz? Czy mówisz poważnie? Ja generalnie wiesz, ponieważ ja nie mam takiego telewizora wypasionego, żeby mieć ten YouTube w nim. Wygląda na 14 flow. No trochę większy, I, ale wiesz, nie narzekam na to oglądanie. Super się ogląda na YouTubie. Naprawdę super. Tego mówisz, YouTube. jak jest dobrze, wszystko jest tam? Nie masz problemu z dźwiękiem? Nie, nie. Podobno właśnie. Zresztą, znaczy nie wiem, czy oglądałeś jakikolwiek program z serii Mówię, jak jest. Marysza, Maxa, Kolonko. Oglądałeś ten o Mustangach? Nie, ostatnio nie No i co? No to jak nie oglądasz o Mustangach, to nie ma opowieści. Ale w każdym razie tam jest problem właśnie że dźwiękiem, że wchodzisz jednym muchem, drugim muchem wychodzi ten dźwięk. E, montowane to jest na jakichś takich fajnych systemach, które jeszcze pamiętajmy, lata 90. Ale jeszcze coś opowiedzmy o tych grach, no bo to jest podcast o grach. Nie, no o grach rozmawiamy. No. Rozumiem, A że to, to jest program, największy to. ból, jeśli chodzi o Wii U. Poza tym same superlatywy. Czyli to ściąganie się. Bądź tak, no jeśli chodzi, to... chodzi o. Ale wiesz, no, jak to superlatywy? No już nie rób ze mnie takiego fanboya Wii U, bo ja nie nie jestem żadnym fanboyem Wii U, po prostu jest to fajny sprzęt dla kogoś, kto nie gra codziennie i we wszystko, tylko traktuje to tak, jak powinien to traktować, czyli taką doraźną rozrywkę. I wydaje no. mi się, że w moim przypadku spełnia się w 100 No i oczywiście grałem jeszcze w serię DJ Hero na ten. I to też bardzo mi się podoba, jak jest zrobiona ta wsteczna kompatybilność. Wszystko działa bez najmniejszego problemu. Super. Ale DJ Hero udało Ci się podłączyć Mixer? Do tak, bez. Bo on jest tak skonstruowany, zresztą tak, tak było na Wii, że do tych Akcesoriów wiesz, z Guitar Hero czy do DJ Hero, one mają miejsce na Wilota, więc tak naprawdę podłączasz cały, cały ten cały ten stół mikserski powiedzmy w cudzysłowie, cały ten mikser, cały ten, czy albo gitarę do Guitar Hero, podłączasz na to Tak, tak jakby to był nunczak. I to mnie zaskoczyło, bo ja się bałem wiesz tego, że na przykład pamiętam jak na Playstation 3 kupiłem DJ Hero i i tam był jakiś problem z komunikacją. Tam była jakaś. Potem czytałem w internecie, że tam była jakaś fellerna seria w ogóle tych akcesoriów wyszła. I tam był jakiś problem z komunikacją, wiesz, z, z konsolą. Mhm. No i się tak obawiałem, że to będzie podobnie. No, ale tu już nie ma tego problemu, bo to tak naprawdę tym, narz... wiesz, tym urządzeniem, które się komunikuje z konsolą, jest Wheelot. I mhm. tyle. To jest tylko kwestia podłączenia kabelka. No nie no, dla głosów. mnie w ogóle ta straszna kompatybilność to powinna być, być coś stałego, a ostatnio po prostu się z tego rezygnuje, bo co platforma? Ale wiesz, coś to, to coś miało, ja, ja też wiesz, ja też z pewną premedytacją nabyłem Wii-u, ponieważ y, mam taki ambitny plan i jak będę miał więcej czasu, to pewnie będę go bardziej sensownie realizował albo realizował go od czasu do czasu. Ja chcę wrócić do wielu gier z Wii, które mi się bardzo podobały. Między innymi hmm. znowu do Metroida. Chciałbym zagrać w Metroid Oder M, chciałbym zagrać w Super Mario Galaxy w obie części, w której nie miałem możliwości hmm. zagrać. Chciałbym zagrać w tą w końcu najlepszą jak dotychczas Zelda, czyli y, y, Skyward Sword. Chyba to się nazywało. Ja tak pięknie I... wymówiłeś to z takim, takim czystym akcentem tak, polskim. Skyward. Skyward Sword. <słod> no, wiesz, niektórzy mówią Skyward Sword. Ja Skyward Sword. Będę Więc ja mówię po polsku. Mówię po polsku, bo proszę ciebie myślę. Mi się polsku. podoba wymowa imienia Michael Kane jako Ma Michael Kane, jak My. moja kokaina, Michael Caine. No tak. No to jest taka anegdotka, taka dygresyjka. No, także wiesz, także, bo ty nie kojarzysz tej Zeldy, nie? Skyward Score. Skyward Sword. E, tak, kojarzę. To jest ta Zelda, która wyszła jako, jako najnowsza. Tak, bo jest, najnowsza. Bo Wind Waker to jest Winmaker HD or <trym> Wind HD Warn to Warn jest remake. W, no, gry z Gamecuba, ile się nie mylę. Tak, tak, tak, tylko że oczywiście... Ale Skyward wiesz, Sword to jest to nowa nie gra, nie gra, która tak, wykorzystuje Motion plus, plus. Dokładnie, do strzelania mieczem. To, to znaczy nie do strzelania, tylko do machania... Może ty strzelasz mieczem, To Tam jest idealne przełożenie. Trzeba zapytać, czym strzelasz. No tak, to Skyward Sword, ja bym bardzo też chętnie zagrał, chociaż tak. słyszałem, że tam ten początek, jak zwykle nudny, strasznie gra się rozkręca bardzo długo, ale jak tylko będę miał okazję, kiedyś czas, no to na długie. pewno chciałbym zagrać, tak. Ale co się rozkręca długo? Podobno, że to jest takie nudne, jak ty jesteś tym takim małym linkiem, który nie ma mocy i musi wiesz, robić Fedexy tak zwane. Mm, nie, nie ma czegoś takiego. W Wind Wakerze też nie ma czegoś takiego, to się z tobą nie zgodzę. Cieszę się, że jesteś jednak ostatnim tutaj obrońcą Zeldy. Ale ja nie jestem obrońcą Zerdy, to naprawdę, to jest dobra gra, no po prostu i tyle, no jest dobrze zrobiona, się bardzo przyjemnie w to gra, jest, kapitalne jest to, wiesz, jak powoli, dost... ale wiesz, i te niesamowita rzecz to jest jednak... Ale widzisz, mówisz, że Zelda jest dla ciebie super i tak dalej, a gra, która jest taka Zelda podobna, ten Batman Arkham City, no gdzieś ci rozkłada na łopatki, więc ja się obawiam, że teraz jakbyś chciał zagrać tą Zeldę, to Ale e, no, tam masz, to masz teraz tego sworda? czy tego Waker'a? Nie, Skyward Sworda nie. Gram w Waker'a, ale że tak powiem, też miałem parę takich momentów, w których się zabrałem, tylko wiesz, po powiem ci o co chodzi. Też chodzi o to, że ta strona estetyczna Batmana mnie odrzuca, ale odrzuca mnie nie dlatego, że jest słaba grafika albo nie podoba mi się coś, tylko jest takie dołujące, to wiesz, ja nie chcę grać w takie dołujące rzeczy, no, no nie no, wiem. No, jest no, za mało kolorowa, ja sobie przyznam. No nie, Wszędzie ale są ty, dookoła tylko ja ci wariaci. Ty ale wiesz, ty, dlaczego ty wializujesz? Ja nie mam ochoty, wiesz, na na grę, w, w, która jak włączę, to w, w całym pokoju robi się ciemno nagle. Ja chcę grać w grę, która mnie będzie, wiesz, odprężać, da mi jakąś chwilę, że tak powiem, zabawy, i, i już, no, nie mam ochoty, wiesz, grać w gry, które znowu będę oglądał, tak, tak. Ale w, w, w, jak, w, w, I am big badass, motherfucker, Joker, tak, w, jubu, Bardzo mi się podoba film. to, co mówisz, bo jeszcze pamiętam do niedawna, bardzo krytykowałeś osoby, które oglądają na przykład filmy klasy B albo ze Stevenem Segalem, Segalem tylko właśnie po to, żeby się rozerwać. Nie nie, nie, nie, żeby ja nie się intelektualnie gdzieś nie, nie, nie, myślę, wydaje mi się, No ale nie, no, ale nie, nie, mów o, nie mówmy o tym, że Zelda to jest kino klasy B, a Batman Arkham City to jest kino... No nie, nie, y, nie, nie, ja tylko mówię nie, o nie, tym, po, po, dlaczego po, pewne coś, rzeczy oglądamy. No, grasz w kolorowe gry, bo potrzebujesz jakby poprawić sobie nastrój. I ja mówię o pewnym poprawieniu nastrojów dzięki pewnym filmom. No tak, ale to o tym rozmawialiśmy ostatni raz na podcaście z dwa lata temu, więc nie rozumiem, o czym ty do mnie mówisz. znaczy zakładasz, że co, że ja nie oglądam Bolka i Lolka? No nie wiem, a jaki był ostatni film ze Stevenem Seagalem, jaki oglądałeś? Nie oglądam, bo nie lubię tego rodzaju kina, ale co, co z tego? To jak ty lubisz, to oglądaj, No jeżeli cię to podnieca. Podnieca. Chciałbym mieć jej jak, jak Steven Seagal. To jest, to jest no, swój chłop. Nie, te włoski tak jest z tyłu, zbięte w kucyk. Te włoski. Bo już... Włoski. Może ty masz włoski z tyłu. Właśnie już, jak tam u ciebie? jeszcze troszeczkę, już tam na glaca się pojawia? wiesz, no, coś tam się pojawiło, no. Mhm. A ty już wyłysiałeś? Nie, powiedzcie, że nawet jeszcze więcej mi włosów wyrosło. No to ciekawe. Jak w drugą aż wiesz, no to jak to jest, jak się ma testosteron naturalny, nie trzeba sobie strzykiwać. No właśnie, nie. Jak właśnie im masz więcej testosteronu, to tym bardziej ci będą wypadać włosy. No tak tłumaczyli, właśnie. Innymi słowy, czyli innymi słowy, umówmy się, Damian. No, no to tutaj jesteś jak ci ludzie, którzy twierdzą, że jak dzieci strzękają tam zębami albo gdzieś e, pocierają zębami, to znaczy, że mają robaki. a to jest. <śled> Nie, widziałem w reklamie DX2. Tak mówię. Jakieś preparaty na testosteron. jakiś na test coś... włosy, Że on mówił, o Boże, ona rano wiesz, się obudziła i słyszysz głos, znaczy, wiesz, wiesz, to, no, bo Boże, wypadają mi włosy. No, no, to największy mit taki to, jest, taki to jest no, właśnie to, że wypadają włosy, że kobiety nie usieją. A kobiety łysieją podobnie to, jak mężczyźni. Nie, no przepraszam twoją żonę, no, ale to mówisz na jakimś przykładzie z życia wziętym? Nie, moja, moja żona ma wspaniałe włosy, ale dzisiaj była u fryzjera i wygląda rewelacyjnie. No, tak. Więc e, u nas, u nas problemów z usami nie ma. Tak mówisz o tych włosach, to przypomniał mi się jeden odcinek Warsaw Sh Wars Shore, no, gdzie byli jest, tak. na zabiegu depilacji ale, no. i właśnie jeden z tych bohaterów sobie... W, Woskował włosy na pośladkach. I powiem Ci tak, że. Włosy na pośladkach woskował? No tak. No. Wiem, że nie możesz tego zrozumieć, bo uważasz, że im więcej włosów na pośladkach, tym lepiej, cieplej. Szczególnie zima idzie. Ale ten. Właśnie, zaskoczyła Cię zima w tym roku? Nie. Byłeś tak, przygotowany? Nie, nie byłem przygotowany. Miałem dzisiaj brudne buty, zimno ale mi było... opony masz? Znaczy, ja nie, chodzę, nie ja nie chodzę w oponach na co dzień, więc... No co się stało z twoim fenomenalnym samochodem? Zostawiłeś go w garażu? Czy nie, nie ja to nie korzystam z samochodu. Korzystam zazwyczaj z komunikacji. To taki eko jesteś, można powiedzieć. Względy pragmatyczne, wiesz. Jak terrorysta. Jak pracujesz w centrum, no to... Wiesz, jeżdżenie samochodem i kłopoty z parkowaniem, skutecznie wybijają ci pomysł. A zresztą ja mam do pracy 10 minut, to wiesz, autobusem to. Mhm. Za, za żelazną bramą. E, Juliuszu. E, chciałem cię zapytać jedną rzecz, bo rozumiem, że możemy uznać tymczasowo temat Wii U za zakończony. Mhm. Co sądzisz o nowej generacji konsol? Xbox, one i PS4? Czy to, co? dociera do ciebie, rozumiem, że no, chyba, że chcesz nam tutaj coś powiedzieć. Jeszcze nie posiadasz jednej z tych konsol, ale czy to, co widzisz... Właśnie kupiłem Xbox One. Tak? To pierwszy w Polsce. Albo drugi na świecie. Um... Dlaczego drugi na świecie? Nie, no żartuję, bo w Polsce już jest parę Xbox One, więc nie no. da się po prostu zrobić niemożliwego. Czyli być po czterej PlayStation... Xboxa One bo... No, ale Xbox One to chyba. W... Nie, ja nie rozumiem tej polityki Microsoftu. Moim zdaniem, to jest taka polityka chyba nie. Nie, no to, końca... jest, to jest kontrolowanie dystrybucji. Ale no. No, to zdarzy. jest taki strzał w stopę no, biorąc pod uwagę no, Słuchaj, fakt, masz, e... masz, dwa, masz dwa wybory. Masz, znaczy, masz dwa wyjścia. Jedno Możesz wyjście, nie kupować jest w jakim Xbox... stopniu Możesz zaspokoić. Tystry. No tak, ale masz w, sto... w jakim stopniu y, możliwość zaspokojenia jednego rynku w jakimś tam satysfakcjonującym stopniu, albo zrobić tak jak zrobiło Sony niby, wiesz, na całym świecie premierę mieć konsoli, a tak naprawdę rzucić parę sztuk tylko sprzętu i, i, i później twierdzić, że wszystko zaszło na pniu wszędzie. Więc to jest, wiesz, taka polityka moim zdaniem nie do końca, wiesz, dobra, bo i tak w tym momencie nie ma, nie ma zbyt wiele gier, więc większość ludzi, którzy kupiła, udało mi się kupić nowe konsole, to pogra w tych kilka gier i później się okaże, że następne dwa, 3 miesiące, to, to nie będą miały co, co, co, co do roboty. No ale chciałem cię zapytać, Juliuszu, czy, czy po tym, jak już masz to Wii U, tak, wróciłeś do takiego czynnego grania, to interesuje cię ta nowa generacja? Nie. Nie interesuje cię te fantastyczne efekty wizualne, które można osiągnąć na konsoli, po prostu która jest milion razy silniejsza od Wii U. Nie, dlatego, że wiesz co, nie mam czasu, żeby się tak zagłębiać w te gry jak kiedyś. Po drugie, obserwowanie wiesz, tych to no, jest fascynujące, że one się tak rozwijają, że, że są takie niesamowite efekty, wiesz, i tak dalej. To jest, to jest wszystko super. Ale naprawdę, no, patrzę, akurat teraz przeglądam screeny, bo widzę, wszedłem wiesz, do, do takiego jednego sklepu internetowego z tymi tymi, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest, czy jest wyprzedany ten ten. I patrzę na screeny TIF, Thief. Tak. I, yes. I i, i no fajnie to wygląda, ale no nie mam ciśnienia, żeby jakoś nie, wiesz, muszę w to zagrać, wiesz, muszę to zbadać i tak dalej. No ja, ja, ja powiem tak, że generalnie postanowiłem nie wskakiwać, nie iść tym owczym pędem, nie kupować konsoli nowej generacji w tym momencie. Chociaż tak czasami, jak patrzę, no nie jak, jak, jak, widzę ten entuzjazm w internecie. Wiesz, o czym mówiam? Wiesz, o czym ja mówię, już prawda? Widzisz ten entuzjazm tych ludzi, którzy się cieszą z tego, co mają, wiesz, robią te unboxingi puszczają y, rozgrywkę na Twitchu. Y, no, po prostu, gdzieś do mnie, y, dociera ta, ta, ta ja nakręc, chęć, nakręc. że ja też chciałbym być jednym z nich. Że ja chcę należeć do tej grupy. Chcę być, chcę być, y, eli adapterem. Chcę mieć PlayStation 4 czy Xboxa, ona już dziś, teraz, grać w to, co oni grają, ekscytować się tym, czym oni się ekscytują. A później tak z drugiej strony tak mówię, że no ale czy ja w tym momencie potrzebuję ten konsolę No nie. No, i... no ale już zadajesz, już jesteś sprzedany, no już zadajesz sobie te pytania. Natomiast ja podchodzę do tego wiesz, w taki prozaiczny sposób, yy, że mnie akurat to na chwilę obecną kompletnie nie interesuje, więc... Czyli rozumiem, że w takim razie yy, nie rozmawiamy o nowej generacji? Nie, no możemy porozmawiać o nowej generacji. No co, no ładnie to wygląda, wszystko super, ale ono to też pokazuje, że w gruncie rzeczy ja nie widzę, żeby ten skok, wiesz, no patrzę na te screeny, wiesz, z tych gier. Ja pamiętam, jakie piękne screeny były z tych gier na PlayStation 3. Oczywiście jest to skok jakiś, nie? Tych technologiczny, ale ja nie widzę jakichś takich gigantycznych. Znaczy, jak, jak ja sobie przypomnę, jak wyglądały pierwsze gry, które wychodziły na Xboxa 360 na PlayStation 3, to one wyglądały, ja wiem... No i nie chcę powiedzieć, że one były brzydkie, bo to nie o to chodzi, ale, nie wiem, w Lair, w Ogenji, tak, tak. albo no, parę takich tytułów z, z pierwszych lat, czy na przykład, nie wiem, Perfect Dark Zero. T Te gry naprawdę nie wyglądały jak coś, co, co mógłbyś uważać za jakiś duży skok graficzny w stosunku do poprzedniej generacji konsol. Kiedy, na przykład, ja pamiętam jedną z ostatnich gier, które ja grałem na Xboxie, Pierwszym, tym Original, original Xbox, jak coś tak mówię, Starym Xbox to była, to były kroniki Lidika, Ucieczka z Butcher Bay, z Butcher Bay. Mhm. I no to jest jedna z najlepszych gier na, na, na tego starego Xboxa. I ona wyglądała fenomenalnie wtedy. I jeszcze w, w, tam w, w, właściwie na miesiąc, czy, czy w tam miesięcu premiery e, nowego Xboxa, tego 360, e, Half-Life 2 wyszło na starego Xboxa no parę takich gier, które no po prostu pokazywały, że no, gry mogą świetnie wyglądać, mimo że jest ten sprzęt nie jest taki do końca już, już jest bardzo leciwy. No i te gry, które były na 360 nie, nie wały wtedy, ale minął rok, minął, nie wiem, chyba tak, to rok minął, nie? Kiedy Gears of War się pojawiło. Pierwsze. No w każdym razie, w no tak, wtedy, premiery, wtedy zobaczyłeś, okej, okay, to już jest rzeczywiście coś nowego, coś lepszego, coś bardziej e, zapierającego dech w piersiach, o, tak górnolotnie powiem. No ja, też I ja myślę, że za rok e, będziemy za mogli rok. powiedzieć o takich grach, które po prostu rozłożone nas na upadki, będziemy wtedy mogli stwierdzić, że rzeczywiście mamy e, do czynienia z nową generacją, bo... E, nie, wydaje mi się, nie wydaje mi się, żeby po kryzysie y, y, wydanym na progu tej poprzedniej generacji nie wydaje mi się, żeby było okay. coś takiego, co faktycznie nas zadziwi. Tak mi się wydaje, jeśli chodzi o grafikę, dlatego te gry oczywiście mogą być fascynujące, ale nie ze względu na grafikę, tylko ze względu na przykład na jakąś fabułę, na jakieś pokazywanie nowych rzeczy, wiesz, czegoś, czego. No, ale na to, to wygląda, to... że w tym momencie jest jednak zupełnie odwrotnie, Czyli grafika na przykład ten tym Shadowfall wygląda, no, można powiedzieć, obłędnie. Tam efekty cząsteczkowe, efekty świetne. Jakość tekstur, design poziomów, to to wszystko robi na tobie wrażenie dużo większe niż ten. Przystujące się tekstury. No właśnie, no takie rzeczy. Takie, które tak machają się na lewo i prawo, jak w Mario albo w jakiejś innej grze. Nie, no Jest masz z pierwszej ręki gdzieś informacje od tego samego profesora, co wiesz też o reinkarnacji. Tak? Ale wiesz, chodzi mi o to, że no chyba trochę przesadzasz, wiesz, to znaczy ja widziałem te fragmenty, m, widziałem te różne rzeczy i nie mówię tylko o, o, o tym, o, o czym myślisz i o czym wiemy, o ten, ale mówię też o innych przypadkach i ja wiem... Nie, no nie wiem, stary, no, nie wiem, no może ja się, ze, wiesz, ja nie mówię, że jest tak jak ja twierdzę, ale może ja się po prostu, wiesz, na tyle zmieniłem, czy postarzałem, że już na mnie to... Na... No, naprawdę, stary, no nie robi na mnie to żadnego wrażenia, no, kompletnie żadnego wrażenia na mnie to nie robi. Rozumiem. Czyli... Rozgrywka jest ważniejsza niż oprawa audiowizualna. Nie, nie, dlaczego od razu tak musisz skatalogować moją wypowiedź? No, po prostu ja mówię dokładnie tyle, ile powiedziałem, Czy nie robi to na mnie żadnego wrażenia i już. Ale ja jestem, wiesz, jak ta Uruka, czy jak ona się nazywa, z ja powtarzam po prostu informacje z komputera. No tak. Ym, no dobrze, czyli co, zamykamy temat gier. I tak już na koniec to może dwa słowa. Co u ciebie słychać, Juriuszu? A co u ciebie słychać? Może ty powiesz, co ostatnio grałeś. Znaczy, ja ostatnio... No dobrze, no, dziękuję, że zapytałeś już jednak bardzo z twojej strony. Jednak to pełna szybko, kurtuazja To szybko, proszę. pełna okur... No to więc ja powiem tak, że była ta słynna, kolejna już słynna wyprzedaż gier na Steamie. No tak, oczywiście. kupiłeś, kupiłeś kolejne na której tak nie masz czasu grać. Nie, nie. Ja już jestem bardzo no odporny na, na, na to, co Ale... I jedna rzecz, znaczy, jest a jedna, na gra, Steamie, była jedna a gra. na to Steamie czy... jest taka gra planszowa Memoir 44, i możemy w nią zagrać razem. Ona jest, tak? Jest na Steamie. Tak, jest na Steamie, a nie na żadnym wasalu i tych różnych skomplikowanych no. sprawach. Musimy, tylko boję się, że jak zwykle twój ostry, jak brzydwa umysł człowieka tak odczytanego, pozwalim pozwoli nie... mi tak naprawdę grać Nie, proste, przynosić z tego przyjemność, dlatego że ty będziesz po prostu dominował nad każdym moim ruchem. Nie, nie, absolutnie, Damian. No. Uwierz mi. Ja wiem, że na nazywają Cię tam Paton kończarski, generał Paton. Ale nie, no to jest gra dla dzieci, stary. To, to nie jest żadna gra, no to umówmy się. To, to jest gra, że rzeczywiście się rzucasz kostką i, i, i ruszasz żołnierzy. Przekonałeś mnie. Rzucasz kostką. Jak jest, jest, jest element losowy, jak rzut kostką. Jeżeli to... nie ma elementu losowego w grze, to gra zamienia się w optymalizację. A jak gra zamienia się w optymalizację, to ja wysiadam z tego pociągu. Tak Ci powiem, stary. Ja no, ja czyli, w tej Kinii, czyli jednak Chinczyk w... jest nie, nie, Chińczyk. Ja w tej chwili gram tylko i wyłącznie w gry wojenne. Mm -hmm. I strategiczne. I tak. inne młode. Nie, nie, to akurat nie gram. To po prostu mówię, że o tym to jest online, to jest proste, więc możemy sobie pograć i wiesz i mieć na miastkę spotkania przy piwie. No, no i musimy za zamontować jakieś kamerki wideo, wtedy też w ogóle będzie super. Nie, no, będzie super, no stary mówić. Możemy w ogóle zrobić tak, że I... zaprosimy nasze żony. I one będą z tyłu za nami siedziały, my będziemy sobie grali, a one będą o, sobie rozmawiały i patrzyły tak. na siebie przez kamerki. Właściwie to Ale super. Co, ty co? zamierzasz kiedyś wrócić do Polski w ogóle? No, nie. ale ja z... bardzo często. E... byłbyś do Warszawy, spaz... nie? Słam? Do Warszawy byś się przyprowadził. Czy wiesz co? Ja nie lubię takich mało miasteczkowych miejsc. No, tak, ale ja tutaj jestem w Warszawie, więc moglibyśmy wtedy razem na przykład. No, wiesz, no to jest wystarczający powód, żeby, prawda, zaszczycić to miejsce moją obecnością, ale generalnie. Ja ci już kiedyś zapraszałem, nie wiem, czy pamiętasz, ale nie chciałeś. Pamiętam, bo... pamiętam, niestety to był akad w takim momencie, w którym yy, z, z, z, akad nie mogłem. I bardzo żałuję, do końca życia. Ja nie mam to warunków, taki... ale wiesz, nie mam warunków, ale mam nadzieję, że to się w, w perspektywie niezbyt odległej zmieni, więc myślę, że będzie. Ja myślę, mogli... że w, wiesz, kiedy i... przejdziesz w tryb 2 plus 1, tak jak ja tutaj jestem, mam to nadzieję, to że przejść w, będzie... się... w tryb 2 plus 1 a, i będę miał czas. Przepraszam, bo nie dosłyszałem, czy już jesteś, jeśli chodzi o to, na drodze. pytanie. Nie, plus... nie 2 plus 1, gdzie? Ja jestem, ja wolę. Celujesz od razu ambitnie, 2 plus 2. 3 plus 2. <grym> 3 plus <grym> 2. A ten, moja żona się nie, nie godzi na takie rzeczy? Nie wiem, to. Moja no też nie, ale bo ja, ja, ja, się, nie jest. Tego, bo ja się też nie. też nie godzi na takie rzeczy. Właśnie nie rozumiem dlaczego, wiesz, w filmach to zupełnie inaczej wygląda. Jakby kobiety są bardziej otwarte w filmach, nie? Zauważyłeś? Mam wrażenie, że tak jest. W wielu filmach kobiety... A na, na czerwonej tubie to tam... Ja bym, tylko czy ja bym chciał, żeby moje, moja żona była taka otwarta? No nie bardzo bym chciał je. Tak, Tak, no, bo z jednej strony to jest tak, że wszyscy byśmy chcieli na przykład, powiedzmy nie teraz. Teraz już to się zmieniło, ale kiedy byliśmy młodzi, chcielibyśmy się umawiać z kobietami na przykład z Playboya. No nie. Ale więc... Chyba byśmy nie chcieli w Dronson, żeby nasze żony były w Playboyu. Więc to jest chyba tak... Taki paradoks, prawda? Mały. Duże duży nawet wyrzuca. Nie no, Warszawa oczywiście, piękne miasto. Doceniam to, co robicie, jeśli chodzi o infrastrukturę i. Te, no ale to, w sensie, przestrzeni i te słoiki, co wszędzie. Ogóle, co, to, co robicie, proszę, co ja robię? Ja tu tylko mieszkam. Ale ja myślę, że się dokładasz płacąc podatki. Jakby jesteś odpowiedzialny częściowo za, za to wszystko. No, e... do... już, bo nie wiem, czy ty z okna widzisz pałac Kultury, nie, bo jest po drugiej stronie mojego budynku. Aha, czyli musisz obejść, prawda? To jak z psem Nie, chciałbym No nie mam psa, ale niestety, szkoda, żałuję nie tego. Nie wiem, skończyły się powodne pod, do w domu. no dokładnie, wiesz co się dzieje za oknem teraz w Polsce, w Warszawie? No, Obserwuję, do... że jest y, oberwanie chmury śniegowej. Chorogany tam lecą wiatr, wieje, wiesz, wyjdziesz na ulicę... Nie chcę gdzie... mówić, ale to jest o, efekt globalnego ocieplenia. To po, wiesz, chmury śniegu. Tak, na pewno. Oczywiście to Algor coś tam o tym wie. Znaczy Al Gore to przewidział. I on, on teraz po prostu jest, chodzi na różne spotkania to i mówi, to, a nie ja mówiłem. I po wodzie. No. Ale powiem ci tak, że mówisz o Algorze. To jest, a, to jest no, widoczki to już widzę, po... widzę, jak do tego podchodzi podchodzisz. Nie, nie, nie, nie, to ja powiem tak. Al Gore. Jest super. Nie, chciałem te, te, ten y, ciąg myślowy. Algor Nagroda Nobla. Nagroda Nobla Pokojowa. Nagroda Nagroda Pokojowa Nelson Mandela. Nelson Mandela umarł w wieku 95 lat. No i co? No i chwila ciszy. Ale Algor dostąpił Nagrodę Pokojową Nobla? Tak, za Nie jego z... niezwykły wkład w ochronę Nie, żartujesz, naprawdę? Oczywiście. Oczywiście. Ja też tydzień temu w odcinku mówiłem o książce Korporacja Strachu Michaela Crichtona. No i tam jest po prostu fascynujące, jak w tej książce demaskuje się wszystkie te teorie, wszystkie te stwierdzenia a propos wkładu człowieka. Znaczy, to jest najlepsze, że jak, jeśli, jeśli chodzi o globalne ja ocieplenie... To, to, to zdajesz sobie z tego sprawę, nie? Że? No, że ta książka to też jest jakaś kreacja, więc się wcale nie musi nic... No, to jest kreacja, ale tam no, autor ma pewne poglądy i on je wyraża może nie w filmie dokumentalnym jak Al Gore, tylko... No, no dobra, to powiedz co kupiłeś nie, na nie, tym Steamie, bo ja się jakoś nie mogę tego zrozumieć. Więc chciałem powiedzieć, że właśnie, że ludzie są e, trochę nierozsądni, jeśli chodzi o wiarę po prostu na ślepo i wykorzystywanie innych czynników. Takich. Dokładnie tak jest, ja się całkowicie z tobą zgadzam. No i co? Ale wracając do Steama, więc była ta e, wiosen, no, nie wiosenna, wiosenna to nam była w Australii. Wyprzedaż i postanowiłem, zresztą w ogóle nie wiem, czy widziałeś, jak to było na Steamie zrobione. Strona Steam'a miała tak... Yy, nie, bo ja się na Steam'ie nie logowałem. Na górze miałeś napisane jesień, czy tam jesienna wyprzedaż, tam. a jak zjechałeś na dół, na dół, na dół, to nagle się wszystko odwracało i do gór nogami było. I miałeś wiosenna wyprzedaż. Down Under. Dobrze, a w każdym razie yy, było dużo ciekawych promocji jak zwykle, tylko no, w momencie, kiedy już masz tyle tych promocji, a tych gier tak naprawdę nie przybywa. To do tego czasu, przez tyle lat tych wszystkie promocje, to większość gier i tak już się ma. Jakby nie ma... No ja nie mam racji, wielu, ale co nieważne, no? no? Ja mam ze 140 gier na, na Steamie i... O Boże, ile to czasu, pieniędzy to tak, poszło w to? No i? No dzięki tym promocjom wszystkim pięknym i dzięki Humble Bundle to nie będzie, żeby jakieś tam fortunę wydał. Przynajmniej... Nie, to ja to kiedyś ja chciałem na... się krzyżować za to, że ja mówię, że Humble Bundle to tak typowy Polak bym zapłacił tam 0,1. Nie, no musisz zapłacić, żeby mi dolara, żeby mieć kod na Steam'a. Wiesz, tak to jest. Ale no to bym nie... zapłacił tego dolara. Znaczy ja sobie w broda, ile ja wydałem pieniędzy na gry konsolowe. I to jeszcze no, w czasach takiego, wiesz, wolną ręką wydawania, kiedy się kupowało gry po 60 euro. No I... to nie mogłeś ich sprzedawać? No, wtedy nie miałem tej, w sobie tej, tej żyłki, wiesz, e, cwaniaczka co Kupuję, czytaj. To jakie wspaniałe, stary. Mnie, mnie to wkurza, wiesz, jak ja patrzę, wiesz. A ja nie muszę tego robić, ale mnie to wkurza, nie, wiesz. To, że ty masz wkurza, dobrą, dobrą, nie... dobry system, masz dobry algorytm. Kupujesz grę powiedzmy za 200 zł, sprzedajesz powiedzmy za 180. Nie, za no, tak już nie kupuj, Tak już nie kupuję, tak już nie kupuję, ale kiedyś rzeczywiście tak kupowałem. No. Więc u mnie to by wyglądało tak, że kupuję grę za 200 zł, a sprzedaję powiedzmy za 100, 120. Góra jestem dużo stratny. No i wiele razy już jednak zamieniałem, tylko że to były naprawdę dobre... Ale wiesz, mimo wszystko, nawet jeśli byś sprzedał tą grę za te 100 zł, to zawsze to masz te 100 zł, 100 zł w kieszeni. Rozumiesz? No, no wiem. Ale z, y, też jest tak, że te gry... A, a zwróć zostały... uwagę, że a te, które już masz gry, to powiem szczerze, stare. po co ty je w ogóle niektóre trzymasz? Zostaw sobie parę tytułów, które są interesujące, a resztę w pizdu Ale wiesz, że niedawno tak zrobiłem, bo y, zmieniałem, prawda, wirtualne studio. Zmieniałem adres wirtualnego studia. No to nie wiem. Musiałem się do przeprowadzki przygotować, pakując wszystkie moje gromułki do pudełek. I się wiele okazało, że masz... wiele rzeczy, na przykład stare gry pecetowe, no nie, te, te wszystkie pudełka. Boże. Część z nich w ogóle wyrzuciłem. Wyrzuciłem wszystkie pudełka z. Yy, wszystkie dodatki, tam, tam. World of Warcraft, nie, te wszystkie kolorowe do -y. One były bardzo ładnie wydane, to były te takie książeczki, instrukcje, które miały po 200 stron, coś koło tego, tak. Też to było. To było bardzo ładne wydanie, ale nie jakoś tam wyjątkowe. Ale co World of Warcraft? Instrukcja? No, nie, chodzi mi o to, że po prostu dużo gier wyrzuciłem, po prostu pudełek. Gier. Wiesz? Czyli to jednak to... w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że już mi się do na nie, nie przyda. Zostawiłem sobie parę, pary naprawdę, e, nie, ze względu na, na, na jakąś wartość sentymentalną gier. pc z, z konsolowymi grami, no nie miałem takiej Takiej, jakby powiedzieć, mocy w sobie, żeby to zrobić. Jakbyś nie mogłem się zmusić. Podobnie z filmami DVD, ale naprawdę krapów człowiek kiedyś kupował, bo, bo była promocja, bo było taniej i tak dalej. Więc jest jakby w tym momencie, no musiałem zrobić powiem taki, no, nie powiem, że rachunek zmienia, ale musiałem, musiałem zdecydować, czy przestrzeń i komfort życia, czy nadal będę bawił się w takiego wiesz, kolekcjonera Duperelli. No i musiałem zdecydować, że. Zmieniłeś jednak się i nie jesteś. No dobra, widzę, że się nie do, nie, żadnego tytułu nie, nie dosłyszałem, Kupiłem. ale musimy już kończyć. Jedno, zakupiać, no. No. NBA 2K13. No, myślałem, żeby to kupić na tego, na Wii U. Znaczy ja chciałem w ogóle kupić na, na konsole i nawet miałem w rękach... Tylko, że jakoś wtedy jeszcze się nie zdecydowałem, czy bym chciał zagrać tą nowszą wersję, czy są starszą, czy jeszcze w ogóle nie wiadomo którą. Ta nowsza jest no, no Ale zdecydowałem się kupić. I pamiętam tak, że... Nie wiem, czy miałeś okazję zagrać się tą, w, w, w, w demo, część. demo, demo, grałem. Więc znaczy, w demie no. to prawdopodobnie widziałeś tylko jak ta koszykówka Jezu. wygląda. Ale no. sama gra to jest takie od początku do końca to jest taka symulacja bycia koszykarzem. Ale takim, który najpierw zaczyna gdzieś tam znaczy, to jest Twoja kariera w NBA, więc to nie jest tak, że jesteś młody, nam grasz pod blokiem, później w. w, w, w uczelni, stary, tylko tam. zaczyna się właściwie od takiej pierwszej gry, którą grasz, tak wiesz. Elita kontra gwiazdy. I oczywiście są ci skauci, nie? Którzy, którzy wypatrują tych najlepszych zawodników z różnych e, tam e, drużyn NBA. I na końcu odgrywasz jedną grę i po tej grze rozmawiasz. Masz taki interview. Siedzisz na krześle w szatni i przychodzi do ciebie koleś i tak wiesz, rozmawia z tam, zadaje ci pytania. I to jest normalnie takie interview, jakbyś miał nie wiem, o pracę albo coś takiego co sądzisz sobie, no nie, jak znosisz presję, czy że rozumiesz, że zdajesz sobie z tego sprawę, że grając dla naszej drużyny, no musisz być taki... No i po co wywalcy. mi to zdradzasz, może bym to kiedyś kupił. Nie no, chodzi mi o to, że to jest niesamowita e, fa, przygoda, fascynująca, jak stawia się na pewien realizm w takiej prostej grze, jak powiedzmy... Koszt. Nie, ja bym nie powiedział na pewien realizm, nazwij to po imieniu, jak stawia się na pewno narrację jednak mimo wszystko. Znaczy narracja ona, ona... No nie, no tak, no, ale dlaczego się boisz tego słowa, no? No, to dokładnie o to chodzi. No. Ale czemu? Znaczy narracja, narracja. No, narracja jest No masz szczęście. jakąś opowieść, no. Wiesz, tu masz po prostu autentyczny taki symulator yy, bycia koszykarzem. W ogóle w momencie, kiedy już decydujesz się po tych interwiu, no nie na pewną drużynę, to oczywiście od ciebie to nie zależy, czy oni się wybiorą, czy nie. To wszystko zależy od tego, jak wypadłeś na tych interwiu. Później masz normalnie symulowany draft, ten NBA, czyli siedzi gościu, i to jest, to jest właśnie dla mnie coś męczący, bo to się przeskoczy, się chyba nie da. Siedzisz, jak kościół po prostu czyta nazwę drużyny. Na przykład, nie wiem, Charlotte Hornet. O ja, kanuda, Boże! I co, jak ktoś to ogląda, to ci pewnie ma takiego fioła na punkcie tego. I O, stary, ale super. A to mnie wybrało, żebym grał z Jamesem LeBronem Ale jak to przecież ty grasz tam, nie grasz sobą, tylko tam jesteś całą drużyną. Nie, grasz sobą. Grasz sobą. To chodzi, że. Czy nie możesz zmieniać zawodników w trakcie? No nie, bo w fabularnej tej grze, w której w swojej karierze, tak. Grasz sobą. Mr. Perfect jesteś. No co ty gadasz? Nie, nie możesz w ogóle zawodników zmieniać, no, jak grasz Nie, na no to możesz sobie zrobić taką grę, quick game tak zwaną, i wtedy sobie wybierasz, kim chcesz grać, z jakiego okresu, może, na przykład, nie nie, wiem, możesz wiem, grać w Chicago Bulls z Michaelem tak, Jordanem. Nie wiem jak w FIFA, że grasz drużyną i musisz zdobywać puchary i już, tylko grasz jednym cały czas przez cały mecz, biegasz jednym zawodnikiem, a ten komputer na przykład się do ciebie obraził, a, nie włączyłeś gry od dwóch tygodni, zainstalowaliśmy ci UI coś tam, to, nie nie to jest, piłki. No właśnie odchodź, że to jest symulacja twojej kariery. Twojej kariery mi... i tylko twojej. Rozrywka wygląda mniej więcej mi tak. Nie może podawać. Rozrywka mniej więcej wygląda tak, mówię. że masz w ogóle... Jest, nie trudno sobie wyobrazić takie przygnębiające sytuacje, w których, wiesz, niestety, ktoś idzie do, do jakiegoś terapeuty i mu powie, nawet komputer nie podaje mi piłki. Ale słuchaj, no, Juliuszu, ale nie, mówisz tak, jakbyś to nie grał, a jednak... Znaczy, mówisz tak, jakbyś to grał, a mówisz, że nie grał. No widzisz, czyli tak. No, słuchaj, jaka, wygląda, jaka frustracja. Jak znasz w ogóle, pi pierwsza gra, to oczywiście ty jesteś. Na nie na A, Zielonym. Jeż, nie, ja, jeżeli. No to jak jest pierwsza gra, to właściwie ile tam trwa mecz, cały powiedzmy. No to właśnie ten... i to jest to, bo... no, mi to. Powiedz, Ile trwa ten? ten? Ja to muszę, bo ja to ja to powiem, bo to jest najlepsze. 48 ma. minut. Ale pełny czas gry? Tak. Czyli, ale, czyli ale to masz... przez, trzy, trzykiem, więc przez 30. Ale ponieważ jest na więc przez 38 osiem minut, siedzisz na ławce na, na przykład, I, i ty tylko patrzysz, jak komputer gra. No, a jeśli ci tłumaczę, jak to wygląda, więc... O, jakie gówno. Nie, właśnie nie, bo ty, ty widzisz, bo nie wiesz, jak to wygląda, ja ci powiem, jak to wygląda. To co ty w tym czasie Chodzi robisz? Chodzi no? o to, że zaczynasz w tej dużynie, no nie, tam w ogóle masz coś takiego, jak... I jakby jest część społecznościowa, tak, czyli na przykład że masz tam jakieś, masz konto Twittera, no nie, masz fanów, którzy do ciebie piszą, komentują i tak dalej. Nie, ja muszę w to zagrać. A później, prawda, no dochodzi do, do gry. I to jest tak, że masz albo pierwszy, następny mecz, albo na przykład pierwszy jakiś znaczący mecz, w którym, w którym grasz. I w momencie mm, pojawienia się właśnie tej opcji, że możesz w końcu zagrać w danym meczu, wejść to jest i... tak, że wchodzisz, nie wchodzisz na początku y, do gry. To jest tak, że ten element możesz albo obejrzeć z ławki, gdzie nie grasz, i wtedy to rzeczywiście trwa tyle, ile trwa, no nie, czyli długo, a możesz zasymulować ten, ten fragment i wtedy po prostu czas jakby szybciej płynie. Ty nie widzisz rozgrywki e, symulowanej, tylko widzisz coś w rodzaju taki, takiego e, widoku z góry, gdzie zaznaczone są skąd, e, z jakiego miejsca, kto zdobywał punkty albo e, nie zdobywał. I później pojawia się kolejny moment, że w momencie, ok, koniec symulacji, w tym momencie ty wchodzisz do gry. Klikasz, wchodzisz, rozgrywasz powiedzmy, nie wiem, pięć minut, gdzie nie podajesz piłki, w sensie nie, nie grasz innymi zawodnikami, tylko sobą. Czyli jeśli tobie poda zawodnik piłkę, to ty musisz ją rozegrać. Dodatkowo dostajesz punkty za asysty, za, za bloki, za, za w ogóle za coś takiego było. Tak, no to jest, o to chodzi, że ty budujesz swoją reputację, swoją karierę. A to głupie. I nie, no to jest... To jest a nie ma jest... takiego zwykłego trybu, wiesz, żebyś na przykład został szefem całej drużyny, ustalasz skład, taktykę i Czy później tak. grasz w grze? Jeśli jest, to ja do tego nie doszedłem, bo ja, a, aż tak du dużo w to nie grałem. Ja po prostu skoncentrowałem się na, na dwóch elementach, tak? Czyli na takiej szybkiej grze, gdzie mogę po prostu sobie rozegrać... Na pewno, te... to, musi być. Na pewno to musi być, bo to by była gra niekompletna, wydaje mi się. No, wiesz, S to jest, to jest gra tak naprawdę pod, pod inny... pod innego... No tak, ja biorce. wiem. My jesteśmy... Wielbicielami, wielbicielami piłki nożnej i dla nas ważne jest na przykład to i to. I dlatego na przykład FIFA, o ile jest popularna na całym świecie, to w Stanach na przykład jest tak popularna jak Dla nas ważne jest to i to, ale co? No w, Właśnie to, co mówisz, czyli takie granie, rozgrywanie drużynowe, czyli e, nie jest ważne to, żebyś zawsze grał tym samym zawodnikiem, na przykład nie wiem, zawsze grać Messim, tylko jednak żeby samemu konstruować akcję, żeby samemu. No tak, no, ale to to było w tych grach o NBA zawsze. Znaczy też to, że gdzieś tam jakąś ale chcesz że Jak grasz w quick match czy coś. To to tak wygląda? Nie, no w quick matchu nie, no w quick matchu masz tradycyjną taką, nowe, że podajesz piłkę, widok jest z boku, tak jak w piłce nożnej, nie? A jak grasz karierę, to masz po prostu z zapleców jakby widok. No, a to super. To mi się podoba. W ogóle jest normalnie tak zasymulowane że. Wieś, no, no, to, to no. no. Się. To, jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa gra. Aczkolwiek, e, kiedy siedzisz na ławce, no nie? Kiedy rozgrywasz, tylko siedzisz mnóstwo, chodzisz, chodzisz do domu, chcesz masz akurat pół godziny, chcesz zagrać w grę. Przychodzisz, włączasz tego NBA i się nagle okazuje, no? przez te pół godziny kompletnie. Ciekawe, że jeśli te ławce, jak już masz wstać ale od nie, konsoli... Ale nie, bo ty nie rozumiesz, się... że masz wybór 4, przeskoczenia już... tego. Ale słuchaj, jak masz już wstać od konsoli i to wyłączyć, to w tym momencie komputer ci mówi, o, to teraz możesz zagrać. No Ale jak wyłączysz, to niestety się nie zapisuje, tylko wszystko ja od Ja twoje tutaj słuchaj, i wyśmiania tego, ale mówię ci, że to możesz przeskoczyć, ja, to możesz ja ja to. Śmieję. Ale jeśli nie chcesz, to możesz po prostu czuć się, jakbyś był na prawdziwym meczu. A... Grasz Michaelem Jordanem? Możesz. Możesz tym Lebronem, Jamesem grać. Z Danem, Michaelem. No tym, Michaelem tych butów takich, też R. No, tym, tym takim, co wiesz, to był taki sławny. Słuchaj, no tam jest ten element historyczny, że tak się wyraża. Możesz grać na przykład, nie wiem... Możesz, Muha możesz grać na przykład, nie wiem, Bulsami A lat 80. -tych. Halo? No, a Muhammadem Ali? Ja myślę, że jak sobie zrobisz, to będziesz mógł, nie? W tej mojej karierze grać. A no metali? Tak, no, zrobisz sobie. Wiesz, wiesz. Słuchaj, śmiejesz się. To był, pewnie nie byłoby pierwszy raz, jak nie wiem, bokser zaczyna grać w NBA, bo na przykład Michael Jordan, Michael Jordan po skończeniu kariery... Został w... bokserem? Nie, bejsbolistą. Co? On grał profesjonalnie w bejsbol, tylko okazało się, że był taka dupa nie, w bejsbol i ta kariera była krótka, później wrócił znowu do NBA na, na jakiś czas, ale to... No to już takie powroty, to są zawsze słabe. No hmm. dobra, Damian, no to co? To już chyba możemy kończyć. Tak, czyli w co ostatnio grałeś? Ja grałem w NBA 2K. Grałem Super. trochę w inne gry, ale to już e, ma mniejsze znaczenie. A w jakie? Tylko tytuły. Czy to grałem w taką małą gierkę, ona się nazywa. Nie, ale mówię tylko tytuły, a ty już no, wiesz, grałem w taką małą gierkę. tam Dollar że... Dash, którą dostałem właśnie od znajomego, sprezentował Dollar. mi kodzik na, na Steam. A. To znaczy jeszcze, dopóki nie zrobiłeś na niego mema, to, to ci sprezentował. <laughs> Dzięki. Kaczan. I już w takim razie porzućmy te gierki. Dwa słowa na zakończenie. Tak. Powiedz mi, czym intelektualnie się ostatnio stymulowałeś. Jaką książkę czytałeś, czy jakiś dobry film obejrzałeś? Byłem w teatrze. Akurat byłem na zagre. to jeszcze raz sam. Aha. No jak myślisz, jak ważne jest w dzisiejszych czasach stymulowanie się intelektualne? Bardzo ważne. Uważam, że jest to bardzo ważne. No, kończymy. Dobrze. Dzięki Juszu za nagranie, że mogliśmy się spotkać w kameralnym gronie i porozmawiać o różnych ciekawych rzeczach. Dobrze. Ja też Mam dziękuję. Mam nadzieję, że, że następnym razem przygotuję jakiś taki bardziej stymulujący temat do żywszej dyskusji. Wydaje mi się, że dyskusja była w porządku, ale... Dzięki Tobie. Poddaję się w ocenie zawsze ludzi. Mhm. Niech to ocenią, niech napiszą komentarze, niech napiszą, żebym wrócił jeszcze na podcast, to wtedy jeszcze raz mnie zaprosisz, może dokładnie, przyjdę. Dokładnie, dokładnie, to wszystko zależy od tego, wiesz, ile komentarzy. Nikt nie, do jak nikt nie pisze i nikt nie komentuje, to ja nie będę przekładnił, strzępił języka. Dziękuję, Eliuszu. W takim ja razie, również, dziękuję. do usłyszenia. Pamiętajcie, dobrze. żeby nas zwiedzić na naszych... <głos》>. Ale na przykład wyobraź sobie taką sytuację, jakby się na przykład okazało, teraz taka informacja, wiesz, żyjemy w świecie mediów, jakby się okazało, że wiadomość, już wiesz, maksymalna dnia, proszę Państwa. Maksymalna. Brzoza została, została złamana przez Juliusza Kocielskiego i przetransportowana na miejsce tam do tego. A czy wiesz, szczerze mówiąc, to ja już powiem Ci tak, że generalnie wszystko jest tak jest płynne. płynne, jeśli chodzi o ja opinię. Tu Paluch. Ale nie, będzie tak, to już tak Cieszę szczerze funkcję. mówię. Już tak, szczerze, szczerze mówię, że wszystko jest już tak płynne, jeśli chodzi o, o to, co ludzie uważają, jaką mają opinię na jakiś dany temat, więc gdybyś tylko powiedział, że Kaczyński zdementował, jakoby Juliusz Kaczyński brał udział w, w łamaniu brzozy, to pewne środowiska, które są wrogie Kaczyńskiemu, na przykład redaktor Paradoska, no, poświęciłaby nie wiem, jeszcze dodatkową godzinę rozmawia na ten temat właśnie, że Kaczyński jest po prostu samym złem tego świata. No bo jest, no to znaczy według... męczy ta narracja w Polsce właśnie, że to jest jedna z tych, tych wielu rzeczy, że nic dobrego się nie może zda zdarzyć, bo media zamiast komentować e, Myślę, że tak to jest naprawdę temat, o Polsce kiedyś porozmawiać o tej musimy no, w Polsce. bo pytałeś to... mnie dlaczego, czy w ogóle, czy mam zamiar wracać a tak naprawdę kwestia jest taka, że dopóki władzy, władzy, ta... ja nie zamierzam wracać no tak, ale większość Polaków ma, ma wiesz, wyłożone na to co, co się dzieje w polityce bo to jest takie, sw... bo to uważa, że to oni są w tym swoim bagienku, a media zamiast Patrzeć, wiesz, politykom na jednej i drugiej strony, Czy tak naprawdę skupiły się, tak spolaryzowały wiesz, się? Ale to wszystko jest Kaczyński i antykaczyński. No tak, no bo media też są uwikłane, wiesz, w to te. I problem polega na tym, że jakby nie ma płaszczyzny porozumienia między tymi ludźmi i tymi partiami i tymi, wiesz, różnymi siłami politycznymi w Polsce. Bo nie ma wyższej konieczności, na przykład naprawy Polski bo większość z tych ludzi uważa, że oni muszą tylko dociągnąć, wiesz, żeby sobie te emeryturki jakieś tam, wiesz, na się. Nie ma takie potrzeby, no bo, bo jak dojdą druga m, opcja, dojdzie do władzy, no to ona zrobi dokładnie to samo. To znaczy, to jest kwestia, wiesz, zaspokojenia swoich potrzeb finansowych i apetytów y, tych aparatów. Tak, no ideologie przestały mieć y, absolutne znaczenie. Nigdy chyba nie miały o polityce sobie jeszcze kiedyś porozmawiamy, może właśnie taki wiesz, sekretny podcast zaczniemy nagrywać właśnie, gdzie będziemy takie tak, nie tak. nadające się do fantasmagierii tematy polskie. Podcast y sekretny. No ja polecam w ogóle, jeśli ktoś jest spragniony właśnie i będziemy teorie, o, o, o, taki podcast, teorie spiskowe. No nie, no mówię, że jest amerykański podcast, który się nazywa No Agenda. No to I... właśnie, to my zróbmy, bez agendy. No, znaczy, no <laughs> znaczy, będzie tak, że jest taki podcast polski, a Tomasz Agencki go prowadzi, czy coś takiego. Tomasz Agencki? Nie wiem, jak to się nazywa. Agent Tomek, tak się nazywa ten, ten podcast. I generalnie to jest taki, taka tak polska wersja wy... tego amerykańskiego podcastu, jakbym powiedział, nie? A wersję inną. Zróbmy wersję Esperanto. Nie, nie, bo ja nie znam tego języka, ale na przykład jakąś nie, inną. nie wersję. zna. To, Jakoś... to jest język, który się tworzy, wiesz, na, na zasadzie wiesz, bla, bla, bla. Nie. Tak. No to zróbmy jakiś... No ale dobra, to, to... Coś, Ale nie, to ja tylko chciałem polecić. Właśnie ten podcast, No Agenda, tam po prostu nic innego nie robią, tylko. Zresztą to... nieraz wspominaliśmy, jakim cudownym problemem był bumerang, w którym dekonstruowało się, w jaki sposób media podają informacje i tak dalej, i tak dalej, nie? No tu masz troszeczkę więcej, bo jeszcze się wchodzi w politykę i na przykład, nie wiem, informowanie o pewnych rzeczach nie tylko przez media, ale też powiedzmy przez, przez polityków, przedstawicieli rządów i tak dalej. Więc naprawdę fajny podcast. Noagenda.show.com Polecam. Dobra. Dzięki już jeszcze raz dziękuję. i dziękuję sobie. Bo ty mi nie podziękujesz. No tak, jak ja ja ci nie podziękuję. Sam, zawsze musisz sam sobie zadawać pytania, a teraz zapytam samego siebie, w co ostatnio grałem. Właśnie, to jest to, to jest to, że... No ale, to jest, ale, co, ale jesteś niesprawiedliwy. Ja tobie ja też dziękuję, ja tobie też dziękuję. To jest, taka jest rowa moderatora. Moderator nie jest gwiazdą. Dziękuję ci za, dziękuję ci za prowadzenie tego podcastu i dziękuję za to, że się podzieliłeś informacjami na temat tego, w co ostatnio grałeś. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagier.net i przede wszystkim dużo komentować. Już na Facebooku polecać znajomym. Do słyszenia za tydzień. Hej. Ja cię lubię na przykład na Facebooku. No i to była piękna puenta.